Przeczytam dwa miejsca. Mamy dzisiaj gości. W ogóle chciałem p r z e w i t a ć serdecznie wielu gości, których mamy dzisiaj z okazji uroczystości i chrztu. Cieszymy się bardzo, że jeszcze dzisiaj na świecie ludzie pragną iść za Panem Jezusem. i Kiedy świadomie wyznają Panu Jezusowi swoje grzechy i wierzą w Słowu Bożemu, chcą iść za głosem Bożym, to wyrażają to właśnie oficjalnie przez chrzest. I bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy takie serca, które pragną się ochrzcić, ale również cieszymy się, że mamy gości, którzy. Nas odwiedzili, którzy też chcą być świadkami tej uroczystości. Chciałbym może parę słów powiedzieć, może też i goście nasi z Orzesza będą chcieli w tej godzinie parę słów powiedzieć. Na temat chrztu chciałbym przeczytać dwa miejsca, miejsca które są nam znane, ale które chcemy przeczytać, aby znowu sobie przypomnieć o tym. Piękny m fakcie o chrzcie, który w zasadzie oglądamy już w pierwszym okresie chrześcijaństwa. Na kartach dziejów apostolskich już widzimy dusze, które się dały ochrzcić. Może przeczytamy miejsce jedno z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału, 41 wiersz. Drugi rozdział d z i e j ó w Apostolskich, 41 wiersz. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Drugie miejsce z ósmego rozdziału d z i e j ó w Apostolskich.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 Wiersz 26, przepraszam, 11, wieczór 26. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochi i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antioch i też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Drodzy bracia i siostry, szczególnie wy, którzy chcecie dzisiaj się ochrzcić i pokazać nam, czy jawnie objawić się nam, że chcecie i za Panem Jezusem. I wszyscy wy, bracia i siostry w Chrystusie, goście nasi też i drodzy, przeczytaliśmy dwa, trzy fragmenty Ze Słowa Bożego. Chciałbym krótko skupić się na dwóch sprawach. Pierwsza rzecz to jest ta, że na początku, kiedy pan Jezus został wzięty do nieba i został wzesłany Duch Święty, apostołowie od razu, zgodnie z tym, co powiedział pan Jezus, zaczęli głosić Jezusa. Treścią Ewangelii jest Jezus. Treścią Ewangelii nie jest religia ani jakiś człowiek śmiertelny. To jest Jezus, zbawiciel, ten, który przyszedł od Boga na świat, aby szukać i zbawić tych, którzy zginęli. Jezus jest treścią Ewangelii. I Jezusa zwiastowali uczniowie. To, ta mowa, którą mamy, którą przeczytaliśmy, który fragment przeczytaliśmy z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału, to jest mowa Piotra. k t ó r y przemawia do Żydów. Najpierw do Żydów, ponieważ zbawienie, czytamy w Słowie Bożym, pochodzi z Żydów. Najpierw Żydom została głoszona Ewangelia i Piotr właśnie głosił tę Ewangelię Żydom. O czym on mówił? O tym, że Jezus jest, był tym, bo pana Jezusa już wtedy nie było, był tym, który został posłany przez Boga na ten świat, był tym, który został przez Żydów odrzucony. Był tym, który został ukrzyżowany, i był tym, który z m a r t w y c h s t a ł i tym, który wstąpił do Ojca i siedzi po prawicy Bożej. W ogóle Apostoł p a w e ł w swoich listach pisze o tym. Tak bardzo skrótowo jest to napisane w 15. rozdziału Dzieiów, pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest napisane, może przeczytam ten fragment, że Ewangelia to jest nic innego jak t o Że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, według Słowa Bożego, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. A więc pisma proroków, Słowo Boże, wszystko wcześniej przewidziało i przepowiedziało, i to wszystko teraz Apostoł Piotr przypomina, o tym wszystkim przypomina Żydom i głosi im Jezusa. I uwierzyli. Czytaliśmy, że ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali okrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Za jednym zamachem uwierzyło trzy tysiące ludzi. Piękna chwila, piękny obraz. Ci, którzy dzisiaj mówią innym ludziom o Panu Jezusie, kiedy czytają to słowo, to tęsknią za takimi momentami i myślą, gdyby tak. Bóg podarował mi kiedyś taką chwilę, żeby trzy tysiące dusz uwierzyło za jednym, trzy tysiące ludzi uwierzyło za jednym kazaniem. Ale to były pierwsze czasy i Duch Boży działał w bardzo potężny i mocny sposób i chwała Bogu za to, i trzy tysiące ludzi uwierzyło wtedy. Apostolowie głosili s ł o w o Boże na innych miejscach. I również mnóstwo ludzi uwierzyło, całe grupy ludzi dawały się ochrzcić. Co oznaczał ten chrzest? Czego on był wyrazem, ten chrzest? Oczywiście, Słowo Boże mówi nam dokładnie o tym, czym jest chrzest w listach. Może któryś z braci za chwilę powie coś na ten temat, jeśli Pan tak poprowadzi tę godzinę. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że chrzest jest wyrazem tego, że ja chcę teraz iść za Jezusem. Tak najogólniej. Chcę iść za Jezusem, chcę żyć dla Jezusa, chcę naśladować pana Jezusa, chcę być już teraz całe życie z nim. W ogóle jest piękną rzeczą przypomnieć sobie o tym, że wszyscy, którzy uwierzyli w osobę, I dzieło pana Jezusa na krzyżu są uratowani, zbawieni już teraz, przeszli ze śmierci do życia wiecznego, i nigdy nie stracą zbawienia, będą kiedyś żyć z panem Jezusem w niebie. I ci ludzie ochrzcili się w imię pana Jezusa. To znaczy, że oni wyznali przez chrzest, że chcą iść za panem Jezusem. To samo czytaliśmy w ósmym rozdziale d z i e j ó w Apostolskich, gdzie mamy teraz do czynienia z pojedynczym człowiekiem, który słyszy Ewangelię i chce iść za Jezusem. Uwierzył. To jest bardzo ciekawa sytuacja, że człowiek sam. Jadąc, będąc wcześniej w Jerozolimie, oczywiście nie wszyscy musimy jechać do Jerozolimy najpierw, aby stać się dziećmi, bo ż y m i aby uwierzyć, ale ten człowiek akurat był w Jerozolimie, kupił sobie tam księgę proroka Izaiasza, czyli kupił sobie Pismo Święte. My dzisiaj Pismo Święte wszyscy mamy w domach, nie tylko księgę proroka Izaiasza, ale wszystkich innych proroków księgi mamy i Nowy Testament. I możemy czytać. I ten człowiek czytał. A więc wszystko rozpoczyna się od czytania. Słowa Bożego. Tam żeśmy widzieli Piotra, który przemawiał i wyjaśniał wszystko tym ludziom, bo gdybyśmy p r z e c z y t a l i ten drugi rozdział, to tam dokładnie Piotr dowodzi z pism starotestamentowych, że Jezus był tym obiecanym Mesjaszem, że Pan Jezus przyszedł na świat i powinni Żydzi byli w niego uwierzyć, ale go odrzucili. A tutaj widzimy człowieka, który nic nie słyszy, niczego, żadnych wyjaśnień. Najpierw czyta sobie księgę proroka i z a j a s z a i zastanawia się, O kim to prorok mówi? Co te słowa znaczą dla mnie? Co ja mam teraz z tym zrobić? I myślę, że wielu z nas, którzy czytało pierwszy raz Pismo Święte, zastanawiało się nad tym. Czytało Pismo Święte i w ogóle nie rozumiało, co czyta. Przeżyliście coś takiego? Ja przeżyłem coś takiego. Czytałem i w ogóle nie wiedziałem, o co w Słowie Bożym chodzi. Ja, może też przypomnę Wam pewne, o pewnym przeżyciu, które miałem. Może już nie jedni słyszeli o tym, ale miałem taką koleżankę w szkole, przepraszam, no powiem, że w szkole, bo byłem nauczycielem kiedyś. I często opowiadałem o Panu Jezusie. i Ona później zachorowała, była w takim domu opieki społecznej. Ja ją tam od czasu do czasu odwiedzałem i czytałem jej Słowo Boże. I starałem się wyjaśniać jej to słowo. Właściwie nawet jak ja jej czytałem to słowo i skończyłem czytać, to ona mi powiedziała tak. Powiedz mi to, dlaczego to tak jest, że jak ja czytam tę Biblię, to ja w ogóle nie rozumiem, co tam jest napisane. A jak ty mi to czytasz, to ja wszystko rozumiem, co tam, o co tu chodzi. To ja przez samo czytanie Bóg tak prowadził tą chwilą, że przez samo czytanie ona po prostu. Jakby skupiała się i chwytała te słowa, i cieszyła się tym, o czym żeśmy czytali. Ja oczywiście jej później próbowałem też i pewne rzeczy wytłumaczyć, i ona się bardzo cieszyła. Ja nie wiem, czy ona poszła do pana Jezusa, ona już nie żyje, ale słyszała Ewangelię, słyszała słowo Boże. Być może jakaś myśl o zbawieniu weszła do jego serca i uwierzyła. Ale tutaj widzimy właśnie tego człowieka. Tego dworzanina królowej etiopskiej Kandaki, który przyjechał z daleka do, do Jerozolimy, czytającego i nic nie rozumiejącego. I teraz pan posyła Filipa. Filipa przenosi duch Boży w cudowny sposób na, na miejsce pustynne. t o b y ł cud! Nagle Filip znalazł się na innym miejscu. I teraz idzie, słyszy, albo idzie obok tego wozu, czy zawozem, i słyszy, jak ten czyta. I słyszy, że on czyta proroka Izajasza i czyta 53 rozdział o panu Jezusie. Ten rozdział wierzący wszyscy znają na pamięć. Ale ci, którzy, wy, którzy nie znacie tego rozdziału na pamięć, przeczytajcie go sobie. Bo tam jest napisane o panu Jezusie, który porównany jest do baranka. Baranka, który jest prowadzony na zabicie, który idzie cicho i nic nie mówi. Owca podobna jak jest zabijana, to ona wylewa łzy. Nie byłem nigdy tego świadkiem, ale tak mówią. Ci, którzy widzieli to, idzie cichutko, nie szarpie się, nie, nie wyrywa się. I pan Jezus właśnie tak poszedł na krzyż. Nie wyrywał się, nie uciekał, nie buntował się, nie g r z y c z a ł tylko szedł w pokorze na krzyż i tam złożył swoje życie w ofierze. I o tym właśnie czytał ten człowiek. I ten człowiek usłyszał właśnie o tym, że ktoś za niego umarł, że pan Jezus umarł za j e g o grzechy, że baranek został złożony w ofierze. I uwierzył. I teraz s pada pytanie. On sam mówi: Co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Abym mógł być ochrzczony w imię pana Jezusa, abym dał wyraz temu, co stało się w moim sercu. I f i l i mu mówi: Jeśli wierzysz, to możesz. I na tym polega to wszystko. Najpierw wiara, potem chrzest. Nie najpierw chrzest, a potem wiara. Człowiek, który się chrzci bez wiary, albo nieświadomy jest tego, że się chrzci, to nie ma żadnego znaczenia. Słowo Boże mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I to jest piękne, że ten człowiek zszedł do wody razem z Filipem i dał się ochrzcić. Ten, który mu głosił Słowo Boże, Ewangelista, sam go ochrzcił na miejscu pustynnym. A ten, który czytał i słyszał, dał wyraz temu właśnie swojej wierze i uwierzył dzieło. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. W osobę. I dzieło, nie w religię, nie w doktrynę. Wiara w doktrynę, w religię, chwy, uchwycenie się grupy ludzi albo jakiekolwiek r e l i g i i nie ma przed Bogiem żadnego znaczenia. Łaską jesteście zbawieni? Przez wiarę. Nie jest to z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Piękne miejsce w liście do Efezjan w rozdziale drugim. I jeszcze jedno miejsce, które przeczytałem z XIII rozdziału, czy z XII rozdziału d z i e w Apostolskich. To jest ten ostatni fragment 26 września: jest napisane, że w Antiochi, w mieście Antiochi, nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ci, którzy studiują słowo Boże, też i w innych językach, wiedzą, że bardziej tutaj chodzi o Chrystianie, nie Chrześcijanie. My w języku polskim kojarzymy to słowo Chrześcijanin z Chrztem. Myślę, że chyba wszyscy tak to kojarzymy. Ale człowiek się Chrzci, mówiliśmy, bo chce iść za Chrystusem. W innych językach to słowo tutaj tłumaczy się jako Chrystianie. Czyli w Antiochi nazwano po raz pierwszy uczniów chrystianami, to znaczy, ty, takimi, którzy idą za Chrystusem. Tak ich nazywano. Czy to nie jest piękne? Ci ludzie dali się oczcić dla pana Jezusa. Ci, którzy obserwowali wierzących z zewnątrz, widzieli, że oni naśladują Chrystusa, więc nazwali ich chrystianami. Umiłowanie, jeśli dzisiaj słyszymy o tym, że ktoś się Chce ochrzcić i iść za Panem Jezusem, chce być chrześcijaninem albo chrystianinem. Nie chcemy oczywiście robić żadnej rewolucji i teraz nie mówić, że wszyscy musimy nazywać się chrystianami to nie o to chodzi. Ale chciałbym powiedzieć, że my wszyscy chcemy, Wy wszyscy, którzy się chrzcicie, chcemy naśladować Pana Jezusa. Udaje się nam to w różny sposób. Niekiedy niestety. Nie za bardzo jesteśmy podobni do Pana Jezusa, ale pragnienie w naszych sercach jest pragnienie w Waszych sercach, które dzisiaj dajecie się o s i ć jest chęć naśladowania Pana Jezusa i tego Wam serdecznie życzymy. Chcia, myślę, że Waszym życzeniem jest też to, abyście w życiu usłyszeli kiedyś nieraz, jak inni ludzie mówią: Ty jesteś jakiś inny, ty jesteś taki, który chce naśladować Pana Jezusa. Ty inaczej się zachowujesz, ty inaczej wyglądasz, ty inaczej mówisz. Ty jesteś podobny do Chrystusa. Czy nie jest to pragnieniem naszych serc? Nie jest to pragnieniem waszych serc? Myślę, że tak. I też tego Wam życzymy, abyście pragnęli być naśladującymi tymi, którzy naśladują z całego serca osobę Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jeszcze mogę kilka myśli. W dzisiejszych czasach, ogólnie mówiąc, w biznesie, człowiek stara się dostosować ofertę do aktualnych okoliczności, do, do tendencji panujących na rynku. Czy zwróciliście uwagę na to, że przeczy, przeczytał brat kilka wersetów, i one wszystkie napisane były około 2000 lat temu. Więc można zastanowić się, czy one są dzisiaj w ogóle aktualne? Czy ta oferta, o której mówią chrześcijanie, chrystianie, czy ona jest w ogóle jeszcze atrakcyjna dla ludzi? Ktoś ostatnio powiedział, dla młodych ludzi nie ma u Was atrakcyjnej oferty. Wszyscy odejdą. Ja tak patrzę. I Widzę pośród nas bardzo dużo młodych ludzi. Wczoraj mieliśmy w Orzeszu spotkanie biblijne. Najmłodszy uczestnik miał trzy miesiące, a najstarszy miał dziewięćdziesiąt cztery lata. Zobaczcie, jaki duży rozrzut wieku. Tak samo te kilka wersetów przeczytanych z księgi dziejów apostolskich, jakże. Tutaj trzy tysiące ludzi, na pewno różny wiek, głównie Żydzi, a tutaj nagle Etiopczyk, Poganin. Czy to ma coś nam dzisiaj do powiedzenia? Ja myślę, że Ewangelia, ta dobra nowina o osobie pana Jezusa. Śpiewaliśmy pieśń o panu Jezusie, bo on jest centralną postacią. Nie rytuały. Nie jakieś obrzędy, nawet nie ten chrzest, to nie jest centralny punkt dzisiejszego spotkania tutaj razem, ale osoba pana Jezusa, to warto podkreślić. Zgromadziliśmy się, ponieważ on jest w centrum, ponieważ Jemu zaufaliśmy kiedyś. Niektórzy może nie, właśnie niedawno. Ewangelia. Ja myślę, że przez te n całe y c a ł dwa tysiące lat, niezależnie też od miejsca, popatrzcie, głoszona na różnych kontynentach, do różnych ludzi, młodych i w podeszłym wieku, jakże piękne jest to, że jest ciągle atrakcyjna, ciągle aktualna przez całe dwa tysiące lat, aż do dzisiejszych czasów. Może są pośród nas osoby, które są młode, a może już nie młode. I tak słyszą tę Ewangelię, mówi się ciągle, a ta Ewangelia jednak nie dotarła do Waszych serc. Jestem przekonany o tym, że słowo Boże ma moc. Kiedy czytamy Wam tutaj słowo Boże, to ono dociera do Waszych serc. I chciałbym zaapelować, niezależnie od tego, ile masz lat, ż e b y ś zastanowił albo zastanowiła się nad swoim życiem. Będziemy świadkiem takiego wydarzenia, gdzie ludzie, głównie ludzie młodzi, ale nie tylko, będą chcieli powiedzieć nam o, o tym, co wydarzyło się w ich życiu. To, ta sama czynność nie czyni l u d ź m i wierzącymi, nie czyni ludzi ludźmi wierzącymi. Natomiast to jest tylko zademonstrowanie tego, co wydarzyło się w ich sercu, w, życiu, w ich życiu. Chciałbym zaapelować, jeszcze jest czas łaski, dwa tysiące lat głoszona Ewangelia, ciągle aktualna, niezależnie od narodu, od nacji, od wykształcenia itd., od wieku, ciągle aktualna. Czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się nad Bożą Miłością, że ona jest adresowana również do Ciebie? Dzisiaj jest okazja ku temu, żeby zastanowić się nad swoim życiem i podjąć najlepszą decyzję w życiu.、E, coś jeszcze o chrzcie, ponieważ, tak jak to powiedzieliśmy już, chrzest jest. Zademonstrowaniem tego, co wydarzyło się w moim życiu, pokazaniem tego na zewnątrz, żeby inni ludzie zobaczyli, że ja wierzę. Jest to poświadczenie wiary. I co dalej? Chciałbym Wam pewne życzenia przekazać, ż e b y to nie był ostatni krok Waszej wiary. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, przeczytam jeden wiersz, list do Rzymian, szósty rozdział. Wiersz czwarty, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Chciałbym położyć nacisk na to, na to ostatnie zdanie, abyśmy nowe życie prowadzili. Jeżeli człowiek rodzi się na nowo, rozpoczyna nowe życie. Pan Jezus powiedział: Musicie się na nowo narodzić. To jest wezwanie Ewangelii. Ale od tego momentu człowiek rozpoczyna nowe życie, abyście nowe życie prowadzili. Stare przeminęło, rozpoczyna się nowe. Niekoniecznie od tego momentu chrztu, ale od momentu, kiedy człowiek zaczyna wierzyć wierzyć w to, co uczynił Pan Jezus. Ażebyście nowe życie prowadzili. Tak jak człowiek zostaje ochrzczony, zanurzony pod wodą, tak wychodzi po tem, ażebyście nowe życie prowadzili. Dzisiaj,、e, może modne jest bycie oryginalnym. Poprzez ubiór, poprzez może zachowanie. Ale chrześcijanie mają pewną oryginalność, która pozostaje ciągle niezmienna. Przez całe 2000 lat sposób życia, to nowe życie pozostaje niezmienne. Pomimo tego, że przechodzą poszczególne wieki, setki lat, dwa tysiące lat, a jednak popatrzcie, ten sposób życia chrześcijan pozostaje, pozostaje niezmierny. A bazą, podstawą, wzorcem jest ta księga Biblia. Jeszcze jeden wiersz. Z, pierwszego, z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty wiersz. Drugi list Piotra, trzy o s i e m n a ś c e Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.、Y Tak jak kilka minut temu powiedziałem, centralną postacią, centralną osobą chrześcijaństwa jest osoba Pana Jezusa. Apostoł Piotr wzywa teraz ludzi wierzących, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego izbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała. W łasce i w poznaniu. Jeżeli człowiek dochodzi do tego, że wydaje mu się, Że teraz bez Bożej Łaski może funkcjonować, może wzrastać, to się myli i nie ma dla niego nadziei, jeżeli chodzi o duchowy wzrost. Powinniśmy być ciągle świadomi tego, że potrzebujemy Boga, potrzebujemy Bożej Łaski. Boże Łaska to jest otrzymanie czy spodziewanie się daru, na który nie zasłużyliśmy sobie. Mamy w tym wzrastać jako ludzie wierzący, w świadomości, że o własnych siłach nie będziemy mogli funkcjonować jako chrześcijanie. Więc tego Wam po, życzę po raz pierwszy. punkt. Wzrastajcie w własce. Czyli w tej świadomości, że bez Niego, bez osoby Pana Jezusa, bez Jego mocy nie potrafię funkcjonować, nie potrafię wzrastać. Ale potem jest jeszcze dalej: i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. W poznaniu. Jeżeli człowiek żeni się, wychodzi za mąż, to tego momentu, może troszeczkę wcześniej, rozpoczyna się proces poznawania. Żeby kogoś poznać, trzeba mieć z tą osobą relację. I to chcę podkreślić również, żeby nasze życie chrześcijańskie, was. Którzy dzisiaj będziecie demonstrować t ą Waszą wiarę, e b y nie ograniczało się do takich incydentów, że spotykamy się razem, jest nas może więcej dzisiaj i to są takie incydenty raz do roku, dwa razy do roku, raz na kilka lat może. I to są, nie, to, nasza wiara nie powinna sprowadzać się do tego rodzaju incydentów, można powiedzieć. Wzrastajcie. Własce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Poznanie osoby. Kiedy możemy osobę poznawać? Jeżeli spędzamy z tą osobą czas. Chrześcijanie spędzają czas, pomimo tego, że Pan Jezus nie jest obecny fizycznie tutaj na Ziemi, to jednak pomimo tego spędzają z Panem Jezusem czas i poznajemy go. Poznajemy go po prostu. Modląc, mówiąc do Niego, a także on, czy słuchając Jego głosu, kiedy on mówi do nas. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana Jezusa. Tego Wam życzę, Wam, t e j kilku osobom, które dzisiaj, które dzisiaj będą chrzczone, ale właściwie nam wszystkim, bo potrzebujemy duchowego wzrostu. Otrzymaliśmy duchowy potencjał, duchowe dary. Dary duchowe, które otrzymaliśmy, talenty. są... Pewnym potencjałem, który jako ludzie wierzący otrzymaliśmy, i w tym również mamy wzrastać służą, odkrywając to u siebie i służąc tym Bogu. Życzę Wam tego, żebyście wzrastali. Co, systematycznie, to jest może też jeszcze warte podkreślenia: systematycznie, żeby to nie były wzrosty przez kilka dni, a później stagnacja i może opadanie, żeby to był systematyczny, wzrok, systematyczny wzrost, w łasce i w poznaniu pana Jezusa.